Scena trzecia. Tulska, Hesia, Zbyszko. Zbyszko ubrany jak do wyjścia kręci się chwilę po pokoju. Gdzie Hanka? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka? Oblubienica z Muru Rądle myje. Proszę więcej jej nie używać do kuchennych posług. Gdzie Hanka dziś spała? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka dziś spała? Na stołeczku pod piecem, Ręce w małdrzyk, a buziak w ciup. Trzeba inaczej się nią zająć, milczenie. Bo jeżeli, no... Zresztą ja wychodzę, za chwilę wrócę. Muszę jakiś porządek zrobić. Hesia śmieje się. Postaw łoże pod baldachimem w salonie. Milcz! Nie chce mi się, nie chce mi się. Kejkłok, kłok. robi kilka pas. Hanuś, słodka narzeczona. Dziewczę z buzią jak malina. Idź ty! Wychodzi szybko. Strach! Jeszcze czegoś podobnego jak długo żyję nie widziałam. Nadsłuchuje. Stróż jest w kuchni? Dowiem się. Tylko wie mamcia, ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj naindyczona. Idź no, idź! Wychodzi Hesia. Dulska zawiązuje mocniej głowę. Słyszy trzepanie dywanów. Nadsłuchuje, porywa się, biegnie do okna, otwiera, i krzyczy całkiem innym głosem. Nie wolno! Na dziedzińcu się czepie! Nie wolno! Wraca. Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. Teraz idź, ubierz się. A potem, żeby trochę na spacer, co? Co ci w głowie? Tu taki szkandal za pasem, a ono na spacer. No dobrze, dobrze, już idę. Wybiega do siebie.